Radio Paranormalium i Portal Infra przedstawiają Seans spirytystyczny Dekłady o spirytyzmie Tomasza Grabarczyka Witam wszystkich słuchacz, nazywam się Tomasz Grabarczyk i jestem spirytystą.